opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Cześć, tutaj Bania, słuchacie podcastu o piwie. Kolejny, nie wiem, który to już odcinek, ponieważ prawdę mówiąc nagrywam trochę na zapas i nie jestem przekonany kiedy to wrzucę. Dzisiaj piwo, o, które no, piję troszkę z przymusu, ponieważ go nie mnie e, data ważności. Dobra. Ciechan, wyborne. Co dziwne, nigdy wcześniej tego piwa nie piłem, a, a wydaje się to być taka pozycja wręcz pożądana w piwnym świecie. Wiele osób bardzo pozytywnie wyraża się o tym piwie. O, mam nadzieję, że ja również do ich krona dołączę. Piwo kupiłem za 3,20, no ale trzeba jeszcze do tego doliczyć 50 groszy kocy za butelkę. Piwo prezentuje się tak normalnie, może etykiety, które są w kolorze kremowym oraz zielonym z czarnymi napisami sprawiają wrażenie takiego piwa bardziej regionalnego, z małego browaru, jednak no, nie wyróżniają się niczym szczególnym. Na pewno piwo nie rzuca się w oczy w żaden sposób. Przednia etykieta, ta główna jest owalna, jest na niej narysowany zamak. Zamek jest napis Ciechan Wyborne, tradycja to nasza specjalność. Jest również nadrukowana pieczątka, nieutrwalone piwo z Ciechanowa. Z tyłu możemy znaleźć informację o tym, że nieutrwalone oznacza, że nasze piwo jest niepasteryzowane, niesterylizowane, niewyjałowione, po prostu jest naturalne. Bardzo mnie cieszy ta informacja, no ponieważ jak już wspominałem wcześniej przy okazji Lwówka, piwo nieutrwalone to jest właśnie ta dobra niepasteryzacja ta najbardziej pożądana parametry piwa są następujące ekstrakt 12,1% zawartość alkoholu 6,2% no czyli jest to sporo tego alkoholu, to jest tak jak w tej pierwszej wersji lwówka mam nadzieję, że piwo nie będzie zbytnio alkoholowe Kapsel również jest taki jak w Wówku, czyli w jedności siła piwa regionów. Butelka, e, taka standardowa brązowa buteleczka, e, w jaką jest wiele piw nalewanych. Krawatka jest e, brzydka, jest zielona i ma godło olwa z podpisem Browar Ciechan. Jest również e, adres strony internetowej, czyli www.ciechan.com.pl Starczy tych wstępnych informacji. Zabierajmy się do dzieła. Cs. Piwo po otwarciu od razu uderza w nozdrza takim przyjemnym, słodowo-chmielowym zapachem. Muszę powiedzieć, że zapach jest naprawdę bardzo silny. Już z samej butelki się uwalniające zapowiada, że to będzie dobre piwo. Po raz pierwszy od bardzo dawna udało mi się wleć całe piwo do jednej szklanki, czyli posiadam pół litrowy kufel. No, dawno takiego w podcaście nie było, z tego co mi się kojarzy, to ostatnio bodajże przy omawianiu Gulmana, a więc to było bardzo dawno, grubo ponad pół roku temu. Przepraszam, to nie był Gulman, tylko oczywiście Golbir szklanka, którą posiadam jest raczej przeznaczona dla przeniczniaków, no ale myślę, że nic się nie stanie, jeśli z niej się napije e, ciechana, no przecież e, nieważne w sumie z czego pijemy, ważne żeby to co w środku jest nam smakowało niestety piana jak szybko i bójnie się pojawiła tak szybko zaczęła znikać była stworzona z takich e, grubszych pęcherzyków Piana no, ogólnie sprawia wrażenie takiej głęboko koncernowej piany. No, nie jest to jakiś mój ulubiony typ piany. Piana opadła, ale taki gruby korzuszek pozostał i sprawia wrażenie jakby miał się utrzymać dłużej. Piwo jest oczywiście idealnie klarowne, jest w takim ciemnozłotym kolorze jest strasznie mocno e, nagazowane no widać jak ku górze e, miliony bąbelków uciekają cały czas e, już od pewnego e, okresu mam tutaj nalane e, piwo e, już od pewnego czasu mam nalane piwo do kufla i, i cały czas ono bardzo mocno gazuje e, zapowiada to, że piwo będzie mocno wysycone ale e, czy to pasuje e, do smaku tego piwa no, to przekonamy się dopiero za momencik w zapachu piwo stało się jeszcze bardziej słodowe. Co ciekawe ten zapach przypomina mi nieco zapach piwa Sarmackiego z Biedronki. Tak, to jest to piwo, które jest sprzedawane w litrowych, plastikowych butelkach za 2,99 To piwo, po które cała, o, cała armia żuli sięga, ale muszę wam powiedzieć, że to piwo wbrew pozorom jest E, chyba najlepszym piwem jakie jest w bidronkach sprzedawane I, i warto po niej też sięgnąć. Być może powstanie kiedyś o nim podcast, ale no ale zobaczymy z czasem. Mm, zapach jest, no po prostu jest tak pięknie jest słodowy, jest taki słodkawy, taki... Mm. Co ciekawe, nie czuć za bardzo alkoholu w tym zapachu, pomimo tego, że piwo, no ma go całkiem sporo dokładając tak ze 30 do 0,5% alkoholu więcej, Ciechan spokojnie by mógł konkurować na rynku piw mocnych. Zdaje się, że podaje, że żywe ma jakąś podobną zawartość alkoholu. Jednak no, żywe ma wyższy ekstrakt o 2 punkty procentowe. Tamto piwo nie za bardzo mi podchodziło. Zobaczmy jak będzie z Ciechanem. Jezu, zakochałem się. Mm, smak jest przepyszny. No naprawdę w tym momencie Ciechan staje się jednym z moich ulubionych jasnych polskich piw. O, oh, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Albo włączcie w tym momencie pauzę i biegnijcie do sklepu, szukajcie Ciechana. I dopiero jak będziecie mieli już butelkę, wróćcie do słuchania podcastu, bo, bo naprawdę to... O czym teraz będę mówił, to trzeba doświadczyć to na własnym podniebieniu, no, trzeba to przeżyć. Piwo jest bardzo, bardzo, bardzo chmielowe, ale to nie jest taki chmiel, taki gorzki, wyrazisty, taki, a, taki czeski, mocny chmiel. To jest, to jest taki łagodny, ale ale bardzo aromatyczny chmiel, który w połączeniu z tą słodowością, z bardzo mocną chlebowością tego piwa daje niesamowity efekt. Jestem oszołomiony, no, naprawdę ciechan wyborny jest jest wyborny. Nazwa nie jest tutaj żadnym przyrostem, formy nad treścią jest, jest idealnie trafiona. Nie wiem dlaczego byłem taki głupi, i nigdy wcześniej tego piwa sobie nie kupiłem. Ciechany jest perfekcyjnym piwem, idealny jasny lagerek. Może ta zawartość alkoholu ciut za wysoka, ale da się na to przymknąć oko, bo tak de facto ten alkohol pasuje do smaku piwa. Nie jest co prawda zbyt mocno wyczuwany, tak ale ciutko. Może nawet bardziej się orientujemy o tej zawartości piwa, jak weźmiemy taki większy łyk i ona zaczyna nas grzać tam gdzieś w środku, w brzuchu. Jednak, e, tak jak mówię, alkohol nie przeszkadza tutaj zupełnie. Dawno nie piłem piwa, które jest tak mocno nagazowane. Jednak, co ciekawe, e, nagazowanie również nie przeszkadza w żaden sposób w spożywaniu tego piwa. Można powiedzieć, że dodaje mu troszkę uroku. Niewiele jest właśnie piw, które które mogą się poszczycić e, tak dużą zawartością bombelków, a przy tym e, te bombelki wcale nie są takie natrętne, one nie są takie malutkie. To raczej, abym je przyrównał do takich średnich bombelków, Jak weźmiecie sobie łyk, co prawda czujecie jak one Wam się rozbijają na języku. Jednak nie jest to takie rozbijanie się, które może powodować uczucie lekkiego szczypania na języku. To jest po prostu takie fajne, przyjemne rozbijanie się tych bąbelków. Nie wiem czy to, że piwo jest tak rewelacyjne należy zaś zawdzięczać temu, że jest ono nieutrwalone. Czy może raczej wynika to z jakości stosowanych słodów, chmieli, czy z tego, że piwo jest ważone na dobrej wodzie, czy po prostu należy całą zasługę przypisać piwowarom, którzy widać są bardzo dobrze w tym, co robią. No, któryś z tych czynników być może wszystkie naraz wpływa na to, że Ciechan jest piwem naprawdę wybornym. Jest to bardzo ciekawa propozycja na polskim rynku, która z pewnością powinna być przez was e, doceniona, chociażby przez sam fakt spróbowania tego piwa. Jeżeli wam nie, e, do, jeżeli nie przypadnie wam do gustu, no to trudno, mu, nie każdemu wszystko musi smakować. Jednak ja uważam, że piwo jest absolutnie obowiązkową pozycją do skosztowania, ponieważ no, jest czymś e, według mnie rewelacyjnym. Dawno tak dobrego piwa nie piłem i, i pomimo tego, że Lwówek, który ostatnio próbowałem, był naprawdę dobry, Ciechan go bije na głowę. Nie ma żadnej wątpliwości. Cześć, to to Mafek. Słuchacie podcastu o piwie. Ciechan co prawda nie należy do segmentu najtańszych piw, jednak nie jest to też piwo wygórowanej cenie. Uważam, że te 3,20 można spokojnie zapłacić za piwo. Nawet spójrzmy na to, jeżeli macie do wyboru kupić jakieś 3 piła za 2 zł, lepiej kupić sobie 2 ciechany. Z pewnością na tym wyjdziecie lepiej wy, wasz żołądek, wasza wątroba i wasze a, samopoczucie, bo, bo po dwóch ciechanach na pewno nie ma szans na żadnego kaca, a po trzech jakichś słabszych piwkach, no to a, słabszych względem jakościowym, nie zawartość alkoholu, no to może być różnie. Możecie obudzić się z bólem głowy, a pociechanie, żadne rewelacje nie powinny Was spotkać. Podcast, który na dzisiaj zaplanowałem miał być w swoim założeniu takim maksymalnie 7-minutowym, no ale już widzę, że czas, który nagrałem jest dwukrotnie dłuższy niemalże, no cóż, myślę, że to chyba jednak dobrze, bo skoro cały czas mogę mówić o tym piwie, to znaczy, że jest o czym mówić i, i żadne słowa tutaj krytyki nie padają, czyli Ciechan, to absolutnie moje top 10 polskich piw, myślę, że nawet jakaś górna pozycja w tym top 10 i nie mówię to tylko o piwach jasnych, tylko o wszystkich, wszystkich polskich piwach i no cóż mogę wam więcej dodać jestem naprawdę oczarowany piano co prawda niemal całkowicie już zniknęła z tego piwa została jedynie taka mizerna obrączka wokół kufla no ale naprawdę dzisiaj mnie to ani trochę nie interesuje ponieważ yy, Ciechan wyborne smakiem zapachem no nadrabia wszystko, wszystkie swoje minusy no a tych minusów, powiedzmy sobie szczerze, jest niewiele. Jest to właśnie ta, ta mizerna piana i naderwana etykietka. No niestety takie piwo dostałem w sklepie, ale to oczywiście taki żart jest. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane ważne jakie piwo, ważne jaki podcast podcast o piwie teraz może wtrącę coś niezwiązanego z piwem, to raczej dla, dla innych podcasterów będzie czy też również dla słuchaczy, maniaków dźwięku dzisiejszy odcinek jest nagrywany nie na zoomie H1, tylko na pojemnościowym mikrofonie zasilanym bateryjką jest to mikrofon Prefer, który, który w pewnym, na pewnym serwisie aukcyjnym udało mi się kupić i, no i naprawdę podoba mi się to, jak ten mikrofon brzmi. Co prawda nagrywane wszystko jest w mono, nie w stereo, no ale to tworzy taki radiowy klimat sobie powiedzmy, no bo tam też się używa takich mikrofonów, no może niekonkretnie tych, tylko... Myślę, że jakieś 2 zera więcej należałoby do tej ceny, którą ja zapłaciłem, dopisać, ale e, chodzi mi o to, że mikrofony monofoniczne się używa e, i z powodzeniem one działają. Także e, wydaje mi się, że też e, głos jest taki cieplejszy, milszy w odbiorze niż e, głos Zuma. Odcinek Olwów ów również był na tym mikrofonie nagrywany i myślę, że jeszcze niejeden następny odcinek również będzie przy pomocy tego zestawu nagrany Tu papa słuchacie podcastu o piwie o, Ciechan mi tak zasmakował że chcąc wziąć większy łyk aż się oblałem no i mam niestety mokrą plamę na koszulce trudno, przeboleje to a Ciechan dzisiaj mi wynagradza kompletnie wszystko Wiem, że to tak głupio się podniecać nad, nad butelką piwa, ale. naprawdę jeżeli spróbujecie, to, to mam nadzieję, że chociaż troszeczkę mnie zrozumiecie. A wcale nie wykluczone, że będziecie tym piwem jeszcze bardziej zachwyceni niż ja. Czasami piwa, które mają około 6% alkoholu, potrafią być strasznie nieznośne w smaku. Taki. Posmak bimbrowy, spirytusowy się w nich pojawia. W Ciechanie nie ma o tym mowy, no absolutnie żadnego alkoholu. Tylko to takie grzanie w rządku. Jest to dla mnie bardzo taka poważna zaleta tego piwa, ponieważ posmaki alkoholowe nie zawsze są pożądane. Na pewno nie są pożądane w jasnych piwach. No muszę wam powiedzieć, że trzeba uważać z piciem Ciechana, ponieważ... Jest tak dobry, że, że może się to różnie skończyć. Już tak ostrzegałem przy koźlaku, który swoją drogą również bardzo mi smakował. No ale myślę, że Ciechan jest, jest chyba jeszcze lepszy niż ten koźlak. No, no wiem, że nie sposób je tutaj porównać, ale. No ale ja umiem. Ja mogę, bo, bo ja rządzę w tym podcaście i będę porównywał, co mi się będzie chciało. Tak. Chyba nic wam więcej nie powiem, poza tym, że nawet no to brączka tej piany już znikła pod koniec kufla. Ocena jaką chciałbym wystawić Ciechanowi jest to ocena 8,5 punkta. No dlaczego nie dycha, skoro jest tak świetne piło? Ano dlatego, że wydaje mi się, że na dychę jeszcze żadne piło w tym podcastie nie zasłużyło. A cały czas mam nadzieję, że jednak uda mi się takie piwo znaleźć. Być może ono wcale nie istnieje. Jednak no, zostawię sobie taką e, rezerwę dla sfery marzeń. Myślę, że to będzie wszystko, co dzisiaj Wam chciałem przekazać. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do sięgnięcia po Ciechan'a wybornego, bo uwierzcie mi, e, jeśli do tej pory Was nie przekonałem, to może tym ostatnim zdaniem Was przekonam. Ciechan jest po prostu najlepszy. I to by było na tyle, moi drodzy słuchacze. Zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami na stronie internetowej. Zachęcam również do zostania fanem na Facebooku opiwie.twu, Facebook opiwie. No, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Myślę, że będzie to y, za tydzień. W kolejną sobotę rano sprawdźcie swoje czytniki RSS, odwiedźcie stronę. Na pewno będzie tam na Was czekać y, odcinek